Przez ślinę Przez ślinę W tym roku nie, tego nie widzieliśmy, ja nie widziałem, ale w zeszłym roku, kiedy Dziolerom Maldonado był na Ukrainie, to pluł na tych wszystkich ludzi tak, że się w głowy nie mieści. Na którego nie splunął, był uzdrowiony. I on nie pluł tak, wiesz, pobożnie. Fuu! fuu. Oni, pod, oni padali pod mocą, padali pod mocą i byli uzdrowieni. A ja się na to patrzę i mówię, o Boże kochany, to nie jest miłość. na śmierci. A niech śmierci. Niech śmierci. Ale jest uzdrowienie. Jest uzdrowienie. Musisz wierzyć w to. Bo tak powiada Pismo. Musisz wierzyć w te rzeczy. Wszystko w Tobie jest namaszczone. Twoja ślina jest namaszczona. Jeżeli Bóg Cię prowadzi w jakąś stronę, musisz to robić, musisz przestać myśleć, że to jest nieładne. Widzieliście kiedyś operację? To jest nieładne. Dwa porody widziałem. Dwojga moich dzieci. Nieładne. Ale dzieci ładne. Dzieci ładne. Rozumiesz? A to w ogóle nieładna historia jest. Nie? Faceci. Ja jestem przy porocie, telegrafia ja ja dobrze się pan czuję. Ja mówię, że to nie ja rodzę. Ona mówi, aha, ja wiem swoje. Czyli nie jeden chłopki on po prostu się wywalił. Pod tą pięknością tego zajścia całego. A więc przez ślinę wierzącego człowieka. Przez, kolejna rzecz, wyrzeczenie się przekleństwa. Wielokrotnie człowiek nie zostanie uzdrowiony inaczej, jeżeli nie wyrzeknie się przekleństwa, które było w jego życiu rzucone do jego życia, szczególnie nie przez decydentów różnych. Rozumiesz? Musi zostać to złamane. Przez podmuch twój. Przez to, że komuś na kogoś dmuchniesz. Zostaje człowiek zdrożnego. Nie rozumiem tego. Ale dmuchami są zdradziane. Rozumiesz. Dlaczego? Jedyną rzeczą, którą Duch Święty pokazał, dlatego, że On jest w powietrzu. Duch Święty przepełnia atmosferę. Ja wierzę w to, że Duch Święty jest w powietrzu, wierzę, że jest w atmosferze. Ja w to wierzę. Znaczy, teraz robiłem, rozmawiałem z taką kobietą z, z drugiego programu telewizji polskiej, która będzie robiła program o wypędzaniu demonów w Polsce. Więc siedzieliśmy dwie godziny, rozmawialiśmy, bo chcą zrobić dobry program, nie chcą zrobić programu jakiegoś tamtego. I ona sobie jeździ w różne miejsca i przygląda się temu. pojechała w takie jedno miejsce, i tam była tam było spotkanie uzdrowieńcze. Taki ksiądz nawrócony prowadził to. I ona mówi tak, proszę pana, znaczy na ty się, Ona mówi, Artur. Mówi, ja jestem generalnie sceptyczna, ale coraz bardziej zaczynam wierzyć. Mówi, poszłam tam jako dziennikarka. Mówi, nie, poszłam tam, mówi. I nagle patrzę. A on na nich zaczyna dmuchać. I robił. A tak, a jednak obita. Hmm. Stałam za drugą, a ona tam stała, stała troszkę z tyłu, tak? tutaj rząd stał, tylko ona tak stała z tyłu. Głóch na drugą, wiek, na mnie poleciała, powiedziała, patrzę, zębdrała. Potem stała, uzdrowiona, jestem uzdrowiona. Ona mówi, czy to jest możliwe? Mówię, możliwe. <głosy> Pokażę ci, mówi dziesiątki filmów z tym. Tak, przez podnik jesteś, ludzie są uzdrawiani. Ja przedstawiam tylko podstawowe rzeczy. Co jest dla nas bardzo ważne w tym wszystkim? Musimy wierzyć. Musimy wierzyć. Musimy wierzyć. Idąc do ludzi niewierzących, opieramy się na naszej wierze. Nie opieramy się na ich wierze, bo oni wiary nie mają. Nie możesz opierać się na ich wierze. Wiesz co jest przejawem najwyższej ich wiary? Że oni pozwolą na siebie Tobie ręce położyć. Że oni pozwolą Tobie zadziałać w ich życiu. To jest ich wiara. Że oni przyjdą do Ciebie w ogóle. Że oni przyjdą do Ciebie przyjdą. Do nas ludzie dzwonią, na przykład dzwonią, ktoś dzwoni do mnie i na przykład, są bardzo częste rzeczy, dzwoni, ktoś mówi tak, przepraszam, pan Artur Cerojski, tak, czy pan uzdrawia chorych? Nie, proszę panią, ale znam lekarza, wiem. Ile to kosztuje? Już jest zapłacone, pani przyjedzie. No tak rozmawiam ja jak, jak, jak, jak z głupim, no bo, no bo dobrze przyjadę, przyjadę. Ta, rozumiesz ja to rozumiem bo te, i to jest akt wiary tego człowieka, akt wiary, ja od ja tej kobiety nie pytam czy Pani wierzy w Boga, ja ją zapytam za chwilę, zaraz, ale najpierw ja chcę żeby zamanifestowała się Boża moc ja chcę zaprezentować teraz Bożą władzę, ja chcę to zrobić, za chwilę jej będę mówił o Jezusie. Kolejny teraz człowiek dzwonił, jestem z nią mówiony, że przyjedzie 120 niewierzących. 120 km do takiego miejsca, gdzie jestem, ja wiem, że on tam jedzie i to jest najwyższy akt jego wiary. A reszta się dzieje przez moją wiarę. Amen. Przez moją wiarę. W stosunku jednak do ludzi wierzących potrzebna jest wiara. I teraz tak, są znowu tam dwie kategorie ludzi. Pierwsza kategoria ludzi wśród ludzi wierzących to jest taka, która nie wie tych rzeczy. No i trzeba ich pouczyć. I na podstawie tego pouczenia, Wymagać od nich wiary. Bo wierzący ludzie mają co? Wierzyć. Mamy wierzyć. Wierzący? No wierzą. Jak jesteś wierzący, co robisz wierzę? wierze? A Pan nie wierzący, co Pan robi? Nie wierzę i bardzo dobrze. Każdy ma według swojego rodzaju. Wierzę. A więc wierzący mają wierzyć. I mają być wierzący uzdrowiani, jak? Przez wiarę. I co widzimy u Jezusa? Kiedy Jezus spotyka się z ludźmi, którzy określają się jako wierzących, On pyta, czy wierzycie, że mogę Wam to uczynić? Zauważacie różne działania Jezusa. Wobec pewnych ludzi nie stosuje tej metody i to są ludzie niewierzący. Ale są też ludzie wierzący. Jezus wobec wierzących wymaga wiary. Czy wierzycie? Nie, nie wierzymy. A to jesteście wierzący czy nie, bo nie wiem, której którą metodę mam użyć. <śmiech> <śmiech> Musisz nauczyć się poruszać w tym. Bóg to nie jest maszynka. Te wszystkie mówię, ożymy rękę, rzymy rękę, powiem, a nie uzdrowione, to idź do psychiatry albo idź się tam gdzieś indziej wyleczyć. Nie. Nie. My uzdrawiamy ludzi w określony sposób tak, jak powiada pismo. Wierzących na podstawie wiary. Po, po uczeniu, jeżeli trzeba, tak? a nie wierzących przez wiarę naszą. W ten sposób uzdrawiamy ludzi. I tak zawsze było, jest i będzie, nigdy inaczej nie będzie. Nie będziemy dzisiaj jakby rozwijać innych tematów yy, uzdrowienia, ale są one niezmiernie ważne i coraz bardziej się pojawiają w tej chwili. Czyli poprzez uwielbienie, gdzie wprowadzamy ludzi w atmosferę uwielbienia. I poprzez same przebywanie w atmosferze uwielbienia ludzie są uzdrawiani brak wiary i niewiara to są dwie różne rzeczy? Bardzo różne. Brak wiary polega na tym, że jest człowiek niewierzący. Człowiek niewierzący nie ma wiary. Człowiek wierzący może być zaatakowany duchami niedowiarstwa. To są dwie różne sprawy. Niedowiarstwo i brak wiary to są różne rzeczy. Ludzie niewierzący nie mają wiary. Ludzie wierzący mogą być pod wpływem duchów niedowiarstwa. Gdzie mamy precedens biblijny? Kiedy apostołowie nie mogą uzdrowić chłopca cholego na epilepsję. I Jezus nie odpowiada, nie mówi im z uwagi na brak wiary, tylko dla niedowiarstwa waszego, prawda? Czyli istnieją, odchodzi, to są demoniczne siły niedowiarstwa, o czym Jezus dalej mówi, gdyż ten rodzaj, i tu nie chodzi o padaczkę, tylko o te niedowiarstwo, Jezus nie mówi o tym, to nie ma, to nie chodzi o ducha epilepsji. Nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. Jezus ani nie modlił, się ani nie pościł, poszedł i powiedział wyjdź. Poza tym ci ludzie, którzy nie mogli uzdrowić chłopca, prawda? Dokładnie jakieś dwa tygodnie wcześniej zostali posłani, aby co? Uzdrawiać, uwalniać i skrzeszać. I co? I to robili. A teraz byli zdziwieni. A Jezus mówi dla niedowiarstwa waszego i niedowiarstwo będzie czymś z czym, co Cię będzie atakowało do końca twojego dni. Gdyż ten rodzaj nie odejdzie od Ciebie inaczej, niż przez silne życie modytewne. Nie pamiętam, później znajdziemy, później znajdziemy, bo to już mówię, mówię to z pamięci. Ten rodzaj nigdy jest od Ciebie inaczej nie odejdzie, niż to, że będziesz musiał mieć budowane silne życie modytewne. Ja Wam, bo mówimy o usłudze, dlatego my się na tym, na tym skupiamy w tej chwili. Na czym polega działanie duchów niedowiarstwa, bo to jest bardzo ważne i jak one atakują człowieka. My oczekujemy w swojej duszy, natychmiastowej manifestacji czegoś i na tej bazie zawsze działa duch niedowiarstwa, jeżeli nie wychodzi coś i my skierujemy się na to, że nam nie wyszło, że coś się nie wydarzyło, że coś nie zaskoczyło i my zaczniemy to rozważać i to o tym rozmyślać, to duchy niedowiarstwa przez to wejdą do naszego życia. Przykład, dobry przykład z Andrew Łomakiem, który składał świetne świadectwo, uważam, że takie bardzo widowiskowe na ten temat. Na jednym z jego spotkań wskrzesił człowieka, wskrzesił człowieka z i był bardzo happy, po prostu wiesz, a miał cykl spotkań. I był taki naładowany wiarą i pojechał do kolejnego miasta i wyszedł na spotkanie i zobaczył, że w jednym z pierwszych rzędów jest człowiek na wózku inwalidzkim. I on głosił słowo i czekał na to, że tylko skończy głosić słowo, natychmiast pójdzie uzdrowić tego człowieka siedzącego na wózku, gdyż był tak pełen wiary. Zauważmy, był pełen wiary. Był wierzący. W przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie jadę na, na spotkanie, bo przyjeżdża do Polski na jeden dzień, więc, więc jedziemy na spotkanie i ja, to jest jeden z najlepszych nauczycieli obecnie. Więc, więc człowiek chodzący w wierze. Człowiek wiary. ale on podszedł do tego człowieka szybko. Podbiegł do niego i mówi: Wstań w imieniu Jezusa. Wziął go za ręce, a facet upadł. Wstawaj w imieniu Jezusa. Wziął go, facet upadł i zaczął się szum robić. Wiecie co? Co on powiedział? Stopniałem. Wszystko ze mnie odpłynęło. Co ciekawe, od razu mu się religia załączyła, powiedziałem mu kilka religijnych zwrotów pod tytułem nie Ci Błogosławii jakoś będzie, czy coś tam. <grym> Rozumiesz? Facet był załamany, ja byłem załamany, ludzie byli załamani. Zabrałem się szybko, mówi, skończyłem na, na religijny sposób wszystko, poszedł. Siedzi w hotelu i, i, i mówi Boże o co chodzi? Boże o co chodzi? I trzy miesiące zajęło mu dokrapanie się do prawdy. I po trzech miesiącach zaczął czytać książkę. Książkę, w której był opisany jedno ze zdarzeń Smitha Wigleswolda. Smith Wigleswold, apostoł wiary, prosty hydraulik, miał taki zwyczaj, że często wchodząc na spotkanie mówił, że kto wejdzie pierwszy na scenę zostanie natychmiast uzdrowiony. On do razu z takim tekstem wyjeżdżał. Wiesz? Zanim się w ogóle mówi, kto tam pierwszy zdąży, mówi, natychmiastowy będzie tutaj. w tym prostym swoim angielskim w ogóle, taki pro, prosty człowiek, prostak wręcz, nie? I, i przy, wchodzą dwie kobiety i trzymają trzecią, trzecia ledwo stoi. Taki brzuch, rak, wodniak, rozumiesz? Położył na nią rękę i mówi, puście ją! chlast Rąpnęła przy nim, no nie? Podnieście ją, wiesz, podnieśli ją! Położył rękę, puśćcie ją, chlast, upadła na ziemię, już zaczynała szumieć sala, zaczyna ją szumieć. Trzeci raz jak upadła, tak? Człowiek z jednego z słyszałego mówi, ty bestio, mówi do niego, ty bestio, co robisz, nie męcz jej, te koleżanki chcą schodzić. A, a słuchajcie, on mówi, nie schodźcie, on cały czas zarządzał, Był sportowy w ogóle mistrzostwo świata, wiesz. Mówi, nie schodzić ze sceny, a do tego faceta mówi, słuchaj ty, mówi, znasz swój fach? Jak znasz swój fach, to zajmą się swoim fachem, ja znam swój fach. Stojcie, mówi. No nie on w ogóle, wiesz, on jak woźnica rozkazywał, wiesz. Puśćcie ją! Chlas rąpnęła o ziemię, te już się zagotowały. Podnoszą ją, kobieta zmaltretowana. Słuchajcie, on mówi za puśćcie ją. I one ją puściły i ona zachwiała się. Zniknął wodniak na oczach ludzi i Łomak zrozumiał jedną rzecz. Kiedy ten człowiek nie wstał po drugi raz z wózka, Łomak się wycofał. Uległ duchom niedowiarstwa. Demoniczne siły niedowiarstwa <coughs> będą atakowały to co widzisz, to co słyszysz i to co odczuwasz w danej sytuacji. Jeżeli temu ulegniesz, jesteś pokonany. Rozumiesz? Ja nie mówię, że zawsze Cię zaatakują, ale będą próbowały, będą próbowały, będą próbowały, będą próbowały. Byłem w jednym miejscu, utrowiłem w imieniu Jezusa kobietę z porażenia mózgowego. Zapytałem jej, czy kiedykolwiek pchała swój łózek. Powiedziała, że nie, a już stała, Trzymają ją jeszcze pod ręce. Podałem wózek. Mówię trzymaj wózek. I usiadłem na ten wózek. Mówię pchaj mnie, ta ważę 90 kilo. A ona dopiero z wózka stała. Idzie. Krok po kroku, w chodzi, ja w ogóle wierzę. W pewnym momencie w ogóle wywaliła się, ja się wywaliłem, padła na mnie i na ten wózek. Kolejka ludzi do uzdrowienia stoi. Wiesz o chodzi? Gdybym ja wtedy się wycofał, Rozumiesz? To byłaby masakra. Ja wstałem, zacząłem się śmiać, pozbierałem wózek, mówię, chcę ją poznać na wózek, a ja mówię, gdzie? Stój! My będziemy chodzić. Zaczęliśmy chodzić. Zaczęliśmy chodzić. Ona zaczęła chodzić coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Ludzie zaczęli być uzdrawiali. Wiecie, że to, co się wydarzyło. Gdybym ja to przyjął, gdybym ja to wziął, to duchy niedowiarstwa by mnie zabiły. One by mnie zabiły w miejscu. Ale dlatego, że mam życie oblitewne. Dlatego, że mam życie modwiedlewne, dlatego, że swoje ciało biorę za mordę, rozumiesz? Dlatego to, rozumiesz, ja się, z tego, ja się umiem sam siebie trzymać, ja mam w ogóle dystans sam do siebie, rozumiesz? To jest dla mnie, to jest luz i ci ludzie, którzy tam byli, oni widzieli, że nic się nie wydarzyło ze mną i byli uzdrawiani, i byli uzdrawiani. I kobieta została uzdrowiona z depresji, była pierwsza na spotkaniu po śmierci swojego męża. A teraz ją widziałem dwa dni temu. Jest innym człowiekiem. O jej córka oddała rzecz Jezusowi teraz. Rozumiesz, to są duchy niedowiasy będą przychodziły wtedy, kiedy coś ci będzie nie wychodzić. Ale nie poddawaj się wtedy. Ktoś mówi, ile mam razy go podnosić z w znaczy Nie chodzić. Jak to ile? Jak już się bierzesz za coś, to wiesz, to skończy. Zrób to. Nie poddaj się! Do Zakopanego z Krakowa przyjechał kiedyś człowiek, który miał przebuklinę w kręgosłupie, przywieźli go, ja mówię, kto chce być uzdrowiony, czy on tak szedł, tak szedł. Wcześniej modliłem się o dziewczynę, która siedziała na wózku, nie została uzdrowiona, nawet raz nie chciała, nie chciała ruszyć się, rozumiesz o to chodzi? Nic.